Witam w podcastowej dziewiątce przed mikrofonem Darek, to już 170. epizod podcastu Radio 9 Lubin. Dzisiaj Łukasz Witkowski opowie Wam o wolontariacie Euro 2012, opowie także o pewnym sportowcu, jego losach, ale sportowcu nawet nie z Europy, a właśnie z samego Detroit, bo to będzie relacja z podcastu Polskie Detroit. Będzie dzisiaj też o Klubie Piór, bo Klub Piór obchodzi w tym roku swoje drugie urodziny, a dokładniej w miesiącu lutym. Zapraszam do słuchania 170. audycji podcastu Radio 9 Lubin.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 I już teraz przed mikrofonem zagości Łukasz Witkowski, prosto z podcastu Polskie Detroit. Euro 2012 impreza zbliża się wielkimi krokami. Organizatorzy werbują wolontariuszy, którzy będą chcieli pomagać przy organizacji tego wydarzenia nie tylko w Polsce, ale też i na Ukrainie. No jak wiecie, Euro odbędzie się w Polsce i na Ukrainie od 8 czerwca do 1 lipca 2012 roku. W Polsce mecze będą rozgrywane w Gdańsku, w Poznaniu, w Warszawie i we Wrocławiu. No i dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć właśnie o oficjalnym programie wolontariatu UEFA Euro 2012. Ten program to 5 tysięcy wolontariuszy w obu krajach. No i ci wolontariusze właśnie będą współtworzyli to historyczne wydarzenie i dlatego właśnie organizatorzy potrzebują tych 5 tysięcy ludzi i po to jest stworzony program wolontariatu. Jak można zostać wolontariuszem? No przede wszystkim trzeba się zarejestrować u nich na stronie. Trzeba mieć przynajmniej 18 lat w dniu 1 marca 2012 roku. Trzeba znać język angielski, trzeba być dyspozycyjnym, mieć odpowiednie kwalifikacje, no ale też być w stanie wy, wykonywać powierzone zadania. Ja myślę, że no większość ludzi młodych, a także i starszych, myślę, którzy mówią w języku angielskim, którzy są jakoś tak pozytywnie. Nastawieni w ogóle do idei wolontariatu, to na pewno te byłyby te osoby dobrymi kandydatami. Główne działania, główne obszary działań wolontariuszy, no wszystko od, począwszy od akredytacji, bezpieczeństwa, udział w ceremoniach, praca w dziale prawnym poprzez kontrolę dostępu, sprawdzanie biletów, obsługę biletową, tak jak powiedziałem, obsługę gości, mediów, nadawców, reprezentacji, VIP-ów, też mogą osoby te pracować, wolontariusze w serwisie powitalnym, informacyjnym, mogą też w trans Także naprawdę szerokie spektrum działań, w których wolontariusze będą się sprawdzać, w których będą pracować i tak jak powiedziałam będą to wybrani kandydaci, rozmowy odbywają się w miastach, które będą gościły zespoły grające w Euro 2012. Rozmowy są przeprowadzane w weekendy, cała idea pomocy, cała idea wolontariatu naprawdę obiema rękami się pod tym podpisuje naprawdę bardzo mi się to podoba, no i następna rzecz, później kiedy już po rozmowie i wynik rozmowy będzie pozytywny wtedy trzecim i ostatnim krokiem jest podpisanie umowy czyli po pomyślnym przejściu procesu rekrutacyjnym organizatorzy potwierdzają udział właśnie do końca grudnia 2011 roku, no i później umowy wolontariacką podpisuje się do lutego 2012 roku później jest, oczywiście następnym krokiem jest szkolenie, no i później już sam turniej, gdzie też no, możecie poznać wielu ciekawych ludzi zdobyć niesamowite doświadczenia no i przede wszystkim pokazać gościom, kibicom, drużynom które, które będą brały w Euroże Polska jest pięknym krajem, mieszkają tu wspaniali ludzie i, i naprawdę warto tu przyjeżdżać. Także myślę, że to jest naprawdę świetna okazja do tego, żeby dobrze się bawić i przede wszystkim pomóc. A następna rzecz, no cóż, to jest trzecia impreza jeśli chodzi o wielkość impreza sportowa na świecie. Najprawdopodobniej pierwsza jest Olimpiada, później, no nie wiem, czy Mistrzostwa Świata, czy, czy, czy Super Bowl. Wydaje mi się, że Mistrzostwa Świata. No i trzecią właśnie jest są Mistrzostwa Europy. No dobrze, to tyle o Euro. Oczywiście linki. Do, do, do rzeczy, o których mówię, znajdziecie na stronie polskiedetroit.com No dobrze, a druga sprawa, o której dzisiaj miałam mówić, jeśli chodzi o sport, mniej chwalebna, mniej zajmująca na pewno niż Euro 2012, to przygody jednego z najlepszych swego czasu koszykarzy ligi NBA, człowieka, który, którego kochały miliony osób, który grał i nadal gra dla zespołu Detroit Pistons. Mówię oczywiście o Benie Wallace'ie. Spokojny, dobry człowiek, który tak naprawdę nigdy nie miał żadnych problemów z prawem nigdy nic złego w jego życiu się nie działo, był kochany przez tłumy w Detroit, później kibice Detroitcy troszeczkę czuli się zdradzeni, kiedy Ben Wallace odszedł do Chicago później troszeczkę grał w Cleveland, ale w końcu wrócił do Detroit, miał kolejny bardzo dobry sezon teraz ze względu na to, że jest lockout w lidze NBA, czyli po prostu nie gra liga ze względu na spory finansowe pomiędzy właśnie klubów, a zawodnikami i władzami ligi i w związku z tym no, Ben Wallace też nie gra no i w związku z tym no, koszykarze mają dużo czasu, robią różne dziwne, mniej lub bardziej przemyślane rzeczy podejmują jakieś dziwne działania no i coś takiego miało miejsce właśnie w ostatni weekend w metropolii Detroit Ben Wallace wracał z jakiejś imprezy z jakiegoś klubu, podobno wypił trzy piwa no i prowadził swoją eskaladę, Cadillaca Eskaladę pod wpływem alkoholu policjanci go zatrzymali, okazało się, że miał dwukrotnie zwiększoną zawartość alkoholu obecność alkoholu we krwi niż dopuszczają to normy, dopuszcza to prawo stanu Michigan oczywiście został aresztowany, w jego samochodzie znaleziono jeszcze broń, zarejestrowano na jego żonę, no ale według prawa nie może prawa w stanie Michigan, nie może się broń naładowana znajdować w kabinie kierowcy, może być z tyłu, w odpowiednio zabezpieczonym pojemniku, tutaj Czegoś takiego nie było. No i w związku z tym, no, Ben Wallace został aresztowany. Oczywiście, zrobiono mu zdjęcie, stworzono kartotekę, został po jakimś czasie wypuszczony z tego, z tego aresztu. No, ale oczywiście będzie miał sprawę. No i na jego korzyść, jeśli można tak powiedzieć wprawdzie no, to jest zastanawiające i takie, takie naprawdę dziwne z, patrząc na to zdroworozsądkowo, no, ale na jego korzyść działało właśnie to, że miał naładowaną broń w kabinie samochodu. Dlaczego? Dlatego, że akurat w hrabstwie Oakland, w dystrykcie sądowym sędzina, która zajmuje się pijanymi kierowcami jest bardzo ostra. Ostatnio jednego z byłych koszykarzy Uniwersytetu Michigan, pana Jelena Rose'a e, wysłała na dwa czy trzy miesiące e, więzienia i naprawdę jeśli Ben Wallace tylko i wyłącznie by był pijany, jechał samochodem no to wtedy właśnie by podlegał pod tą sędzinę i najprawdopodobniej poszedłby do więzienia a przez to, że miał pistolet w kabinie już inna sędzina zajmuje się jego sprawą, która nie jest tak ostra, najprawdopodobniej skończy się to na jakiejś pracy charytatywnej czy coś w tym stylu ale na pewno Ben Wallace najprawdopodobniej, mogę mówić na pewno, ale najprawdopodobniej Ben Wallace nie pójdzie do więzienia także w tym nieszczęściu, no plusem akurat było to, że, że miał pistolet w samochodzie. No policjanci powiedzieli, że Ben Wallace był jak najbardziej współpracujący, był gentlemanem przez cały czas. Powiedział, że pistolet ma po to, żeby bronić się, gdyby ktoś go napadł. No cóż, kolejny koszykarz zatrzymany na terenie metropolii Detroit był on, był Jalen Rose, był jeszcze wcześniej Derek Coleman, który grał w Detroit Pistons bardzo krótko, później grał w New Jersey Nets, byli hokeiści też, którzy, którzy pili i jeździli także no, sportowców w Detroit pijących i jeżdżących jest naprawdę dużo ale podoba mi się to, że mimo wszystko nie są oni traktowani jakoś lepiej niż zwykli ludzie, zwykli pijani kierowcy że prawo jest takie same dla wszystkich tylko u nas całość konferencji prasowej HACI Radio 7 Witam serdecznie. Chcę powiedzieć, że to tylko dwa nowe autobusy. Bardzo dziękuję za, za przybycie. Słyszałem, że, że dzisiaj ma być jakiś warta tradycja. Nazywam się Andrzej Hirenu i zapraszam do słuchania internetowego e, Radio Lubin. Cześć moich starszych Pilaw, słuchajcie Radia 9 Lubin. Mówi Grizzly Sis West Rocker, słuchajcie Radia Lubin 9. Pozdro wielkie! Informacje, korespondencje, wywiady, dobra muzyka.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 Tak, można właśnie się zmęczyć, wymasować, odpocząć, zrelaksować się i napić się na końcu przepysznej kawy z firmowego ekspresu. Tylko w naszych audycjach. Podcastowy serial, serial dziewiątki z wizytą w klubie Piór trwa już tak naprawdę dwa lata. Na no to z tego powodu, że właśnie... Drugie urodziny klub Pure Health and Fitness obchodzi w tym roku z tego właśnie tytułu w piątek 27 stycznia odbył się bal karnawałowy, który odbył się w jednej z rubińskich restauracji. E, oczywiście był to bal przebierańców, jak na prawdziwy karnawał przystało. Ale to nie wszystko, to nie koniec imprez z okazji drugich urodzin Klubu Piór, ponieważ już 5 lutego odbędzie się charytatywny turniej halowej piłki nożnej, który zostanie rozegnany w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 14 w Lubinie. Start już 5 lutego w niedzielę o godzinie 10, a w zawodach weźmie udział 8 drużyn informacje na ten temat znajdziecie na plakacie w Klubie Piór podczas turnieju odbędzie się pokaz rumby, stepu a także darmowe, darmowe badanie wzroku czy też degustacja sushi, a najważniejsze będzie także organizowana zbiórka dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy natomiast 11 lutego w sobotę odbędzie się w Klubie Piór Galaparty. Party będzie to podsumowanie drugich urodzin Klubu Piór od rana do godziny 22.00 gala party właśnie w klubie na trzecim poziomie Kupru Mareny. A w czasie tej gali podziękowania dla kurbowiczów, pracowników, szereg konkursów z nagrodami, a o 22.00 impreza przeniesie się do restauracji Memo w Lubinie. Te wszystkie informacje znajdziecie także w klubie Piór, zarówno recepcja, konsultanci, u nich zaczerpniecie informacji na ten temat, a także z plakatów, jeżeli jesteście klubowiczami. Jeśli jeszcze nie jesteście klubowiczami, warto oczywiście odwiedzić trzeci poziom Kupru mareny. Zapraszam do klubu Pure Ten Fitness. Cześć, moi ekstraszczyk t słuchacie Radia 9 Lubiny. Witam serdecznie, nazywam się Andrzej Hirany i zapraszam do słuchania internetowego Radio Lubiny. Hi, to Radio Podcast, Nine in Lubin. Podcast Radio 9 Lubin. To wszystko w audycji o numerze 170. Wy oczywiście słuchaliście podcastowej dziewiątki. Kolejny epizod o numerze 171 już za kolejne dwa tygodnie. Zaglądajcie czasami także na profil na Facebooku www.facebook.comu Kośnik 9 oczywiście bez polskich znaków dziewiątka i oczywiście więcej informacji także na stronie bloga podcastu. Nadal możecie z tego co wiem jeszcze oddawać głosy na e, podcast Radio 9 Rubin z okazji nominacji do European Podcast Awards, do czego oczywiście też Was wszystkich słuchaczy gorąco namawiam i zapraszam. A tymczasem do usłyszenia. Cześć!